Policja była, jest i będzie. Policja służy innym ludziom. Młodszy inspektor Mariusz Sokołowski, rzecznik komendanta głównego policji. Bez względu na to, co się dzieje wokół nas, policja ma wykonywać swoje obowiązki. Policja jest służbą. Wracałem ze swoim kolegą dziennikarzem z Połacu Prezydenckiego. Była to godzina 0057. Tomasz Słodki, dziennikarz. Wysiedliśmy z taksówki i nagle pod prąd wjechało dwóch policjantów, którzy zaczęli pytać, co my w ogóle robimy tutaj po północy. W momencie, gdy zacznę mała nas policja. Artur Ladziński, dziennikarz. Byłem troszeczkę zszokowany formą, w jakiej zwracają się do mnie. Czasy PRL-u się skończyły i po 22 wydaje mi się, że możemy w wolnym państwie chodzić, no ale okazało się, że chyba nie do końca, bo panowie od razu poprosili o dowody osobiste oraz o telefony komórkowe. Pewnie policjant ma prawo spytać. Myślę, że nie powinien traktować mnie jak nieuczciwego z założenia człowieka. Jak powinna wyglądać standardowa kontrola policyjna na ulicy? Każdy policjant, który przeprowadza taką kontrolę, podchodząc do osoby kontrolowanej powinien przedstawić się, powiedzieć z jakiej jednostki jest, podać podstawę powód dokonania takiej kontroli i poprosić o dokumenty, poprosić o ewentualne wyjaśnienia związane z daną sytuacją. A tak naprawdę wiele takich kontroli, które przeprowadzamy to kontrole, których przebieg potem jest bardzo różny, bo z różnymi ludźmi mamy do czynienia. Myślę, że bardzo ważna jest forma. Myślę, że nie powinien zwracać się do mnie na ty. Na pewno policjant który przystępuje do takiej interwencji, nie powinien zwracać się na ty, do drugiego człowieka, bo tu pewne zasady obowiązują. W międzyczasie zapytali nas, czy mamy jakieś narkotyki, więc odpowiedzieliśmy zgodnie z prawdą, że nie. Na co zdziwiony pan policjant odpowiedział szkoda, że nie macie. W kwestii narkotyków to wszystko zależy od tego, jaka jest obserwacja wcześniej policjantów, o jakie oni mają podejrzenia. Takie sytuacje są dopuszczalne. Policja ma pewne regulaminy, według których musi postępować. Aleksander Poci, adwokat. Jeżeli policja w wykonywaniu tych obowiązków. Zachowuje się w sposób uwłaczający osobom, które są przepytywane, których tożsamość jest sprawdzana. I jeżeli nie zostało to w żaden sposób sprowokowane przez te osoby, no to absolutnie narusza prawo. I tutaj możemy mówić o naruszenie w sensie prawa cywilnego, ale również prawa karnego. Policja powinna robić wszystko, żeby dbać o obywateli, żeby służyć obywatelowi, bo po to jest powołana. Pewnego wieczoru, wracając z samochodem z bratem. Zostaliśmy zatrzymani przez funkcjonariuszy policji. Po pokazaniu dokumentów zostaliśmy poproszeni o otwarcie bagażnika. W bagażniku akurat przewoziliśmy świniaka, takiego na święta. Świniak był pokrojony, było dużo krwi, więc panowie policjanci, tak mi się wydaje, stwierdzili, że chyba to nie jest świniak, więc założyli nam kajdanki, rzucili nas na ziemię, po czym sprawdzili, co faktycznie znajdowało się w bagażniku, przepraszając i puszczając nas wolno. Sami wydajemy także polecenia, ale są to polecenia, które są związane także z tą służbą, bo jest to związane z działaniem na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich. Jest taki artykuł 216 Kodeksu Karnego i tutaj chodzi o zniewagę. Przy czym ta zniewaga to nie musi być nawet obrażenie kogoś, powiedzenie jakiejś inwektywy. W tym się również mieści sposób komunikowania się i wystarczy ogólnie ton nie mieszczące się działanie, które mnie uwłacza. Natomiast na gruncie prawa cywilnego to ochronę znajdziemy w artykule 23 i 24 kodeksu cywilnego. Jeżeli moje dobra, między innymi to jest część osobista, zostają naruszone, to możemy dochodzić zadośćuczynienia, to może być kwota pieniężna, to mogą być przeprosiny, to może być równe. Również zobowiązanie tego funkcjonariusza, który naraził nasze dobra, na szwank, do tego, żeby wpłacił na jakiś szlachetny cel, jakąś kwotę pieniędzy. No i panowie nas spisali, potrzymali trochę na pięciostopniowym dworze, bo oni oczywiście byli w samochodzie, a my marzliśmy poza samochodem. Po czym jak zapytali co robimy i powiedzieliśmy, że jesteśmy dziennikarzami, no to zupełnie zmienili swój stosunek do nas i zaczęli się inaczej zachowywać.